The reading to... Zły język, <laughs> dobrze, że jest tu tyle osób, które mi mogą pomóc. <laughs> Będziemy dzisiaj, słowo będzie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 6, 5, 22, 6, od wersetu 5 do 22. Genesis 6, 5-22, I'll translate for Job. <laughs>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 Począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I zrodził Noe trzech synów, Sema, Hama, Jafeta. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego. Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywycznego. Zrób komory warce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość Arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci. Zrobisz w Arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku Arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne wyższe, i naj... dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia, wszystko co jest na ziemi, zginie. Ale z Tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do Arki Ty i Synowi Twoi i żona Twoja i żony synów Twoich z Tobą. Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do Arki po parze z każdego, aby z Tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica, z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do Ciebie, aby zostały przy życiu. Ty zaś wejdź z sobą, weź z sobą wszelką żywność, którą się jada i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla Ciebie i dla nich. I uczynił Noe wszystko tak, jak Bóg, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Dziękuję za połytanie. Siawitama pod naszego otramu w Walii. Przywozimy pozdrowienia z naszego domu z Walii. Ufamy, że Bóg nam dziś błogosławi. Wierzymy w to, ufamy, że Bóg nam dziś błogosławi. Mówi, właśnie to powiedziałem. Dziękuję, Jasia, za tłumaczenie na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za grupę muzycz muzycznej, która nas wcześniej e, prowadziła w uwielbieniu. Nie byliśmy w stanie śpiewać wszystkich słów, ale e, włączyliśmy się w duchu, w uwielbieniu. Dziękuję, pastor Jacek, za pozwolenie nas po trzeciej roku to to your Dziękujemy pastorowi Jackowi, że po raz trzeci pozwolił nam głosić tutaj słowo. Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, że możemy dzielić się Bożym słowem z wami. When I see the flags on the wall, kiedy I widzę flagi tutaj na ścianie, I I realized that the I reminded that the gospel is needed uh, throughout the whole world. Przypomina mi się, jest, uświadamiam sobie, że dobra nowina jest potrzebna całemu światu. I my wszyscy powinniśmy sobie przypominać o tym, o czym mówi Ewangelia i co Pan Jezus zrobił w naszym życiu. I wszyscy powinniśmy być dotknięci Słowem Bożym, czy nie byłoby świetnie, gdyby Pan Bóg zainterweniował na całym świecie i wszyscy byliby tym dotknięci, albo wszyscy by to zauważyli? Ale mam dobrą niewinę. Już taka interwencja zdarzyła się kiedyś w przeszłości, i że wszyscy mogli się o tym dowiedzieć, że Bóg jest żywy. just read of the story of Noah. właśnie przeczytaliśmy historię o Noe. Um, historia Noego bardzo często jest opowiedziana w książkach dla dzieci, jako historia wieczorna. And in the storybooks we have uh, the pictures of the ark on, on a deep blue sea under a rainbow. I w tej historii, w tej książce dla dzieci bardzo często mamy zdjęcia czy obrazki ukazujące Arkę Noego na głębokim, niebieskim, błękitnym oceanie morzu pod piękną tęczą. I miłe, przyjemne, pluszaste zwierzęta, które wystają obok, wystawiają swoje głowy z Arki. Ale te historie biblijne dla dzieci rzadko kiedy oddają tak naprawdę cały obraz tego, co się wtedy wydarzyło. Kiedy studiujemy tą, te wersety, to zdajemy sobie sprawę, że tysiące ludzi utonęło. The whole earth, I cała the... Ziemia. I cała Ziemia, którą Bóg stworzył, była pod wodą przez cały rok. To nie jest historia dla dzieci, wieczorynka, czy historia na dobranoc. To jest historia, która ma dwie części. Pierwsza część mówi nam o najgorszym najbardziej niszczącym niszczącym wyrazem Bożego Sądu na ludzkość. Ale również mówi nam o tym, że Bóg miał wspaniały plan, żeby odkupić ludzkość nas od Sądu. Więc możemy powiedzieć, że jest to historia zniszczenia i wybawienia. Dzisiaj skupię się tylko na wersetach 5 do 8. Zaczęliśmy od tego, w jakim stanie była ludzkość przed interwencją Bożą. Jeśli macie swoją Biblię, to przeczytajmy werset 5. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie Jego myśli oraz dążenia Jego serca są ustawicznie złe. In this verse we're given the why God flood. W tym wersie widzimy, dlaczego mamy powód i widzimy, dlaczego Pan Bóg zesłał potop. Ponieważ ludzie na całym świecie byli skorumpowani byli zepsuci, byli źli. I również dowiadujemy się o tym, że problem leżał w ich sercu. Serce jest centrum naszego, tego kim jesteśmy. I od zewnątrz do zewnątrz wszyscy byli źli, niegodziwi. Musisz sobie, zapewne myślisz sobie, że z pewnością nie wszyscy na ziemi byli źli, z pewnością ktoś był dobry. Ale grzech rozniósł się jak trutka, która wdarła się w serce człowieka i nie pozostało nic dobrego w ludziach. Nie było dobrego ludzi. W takim razie nie było żadnych dobrych ludzi. Łatwo nam pomyśleć, że po powodzi rzeczy już były w lepszym stanie i wszystko było już dobrze. Ale jeśli odwrócimy kartkę i zajrzymy do Rozdziału 8 i wers wersetu 21: Wtedy widzimy, że ludzkość po potopie była taka sama jak ta ludzkość przed potopem, i sadly, the poison of sin has remained in the heart of mankind even after the flood, and it's it's the same today. I niestety to ta trudka, która była w sercu człowieka przed potopem, została i była tam po potopie i niestety jest również dzisiaj w naszych czasach. Hm. Na pewno zgodzicie się ze mną, że jest to jakaś to wielka ulga, że nasze myśli tak naprawdę są ukryte przed innymi, że inni nie znają naszych myśli. Jeśli tak naprawdę wiedzielibyśmy, znalibyśmy myśli innych ludzi, i znalibyśmy, co myślą oni, bylibyśmy zszokowani. Ale nasi przyjaciele, nasza rodzina nie może tego widzieć, tak naprawdę. Naszych myśli, nie widzi naszych myśli, nie zna naszych myśli. Ale Bóg nas zna. Ale Bóg nas zna. Zna nas od samego środka i widzi wszystko. I co On widzi? Widzi to, że jest dobro w nas również. Wszyscy mamy możliwości, aby robić dobre rzeczy, wspaniałe, szczodre rzeczy. Ale sadly. Ale niestety również każda część nas została e, zepsuta grzechem. Pure. We don't nigdy nie jesteśmy całkowicie czyści, Nigdy nie, nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy, i bardzo często myślimy o, o rzecach, o których nie powinniśmy myśleć. Wszystkie nasze myśli w jakiś sposób zostały zepsute poprzez grzech. If I had a, a glass of water, Jak if I had a glass of water and and just put one small drop of poison inside, the whole glass of water would be affected, even to a small degree, it would all be affected. Jeśli miałbym um, szklankę wody i wrzuciłbym do niej malutką kropelkę trutki, to cała, cała ta woda w tej, w tej szklance byłaby, byłaby zatruta, w jakikol... nawet w malutkim stopniu, ale byłaby zatruta cała woda. Każdy z nas jest dotknięty przez grzech w naszym życiu i każdy z nas i zgrzeszył przeciwko Bogu. Jak myślisz, jak Bóg wtedy zareagował na to, czy myślisz, że jest zły? Słyszałem wielu ludzi, którzy mówili o tym, że Bóg Starego Testamentu jest złym Bogiem. Bogiem, który się złości second point tak. jest how does God react? to a spoiled world. Ale drugi drugi punkt, o którym chciałby mówić, to jest w jaki sposób Bóg zareagował na ten zepsuty świat. Let's read verse 6. Wers 6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Here we see that the great God of creation has a heart of love and compassion. He's the living God who cares. Tutaj widzimy, że ten Bóg, który stworzył cały świat, stworzyciel, ma serce miłości i miłosierdzia i politowania. On jest również żyjącym Bogiem, który się o nas troszczy. Nie jest żadną ikoną albo wyrzeźbioną statuetką, która nie ma żadnych uczuć. There is pain in his heart. Kiedy Bóg widzi świat, który jest zepsuty, który jest w bólu, również jest ból w jego sercu, on również odczuwa ból w sercu. He's like the lover whose love is not returned. Bóg jest jak ten, który jest zakochany, ale jego miłość jest nieodzajemniona. On jest jak ten kochający rodzic którego dziecko odwróciło się i odeszło w nieposłuszeństwie. Kiedy widzi wojny, kiedy widzi cierpienie, on również jest dotknięty tym smutkiem i tym cierpieniem. There are two why God is I są dwa powody, jak, e, dlaczego Bóg jest zatroskany i cierpi, patrząc na to wszystko. Firstly, he's jest when kiedy and i kobiety him. And po pierwsze, Bóg jest naprawdę zasmucony, kiedy mężczyźni i kobieci, kobiety odrzucają Go i nie słuchają Go. Dał nam Biblię, Bóg nam dał Biblię tak abyśmy mogli żyć um, dobre, abyśmy mogli żyć godnie, dobrze pełnowartościowymi życia, żebyśmy mogli mieć pełnowartościowe życie, ale niestety to wszystko jest nadużyte i, i kwestionowane. And God's heart is as him. I Boże serce jest, jest zażalone, płacze, kiedy ludzie Go ignorują. The second reason he's grieved is because sin has entered into the world. Drugi powód, dlaczego Bóg jest zasmucony, to jest ten powód, że grzech wstąpił do, na świat, na ziemię. Bóg, jego serce jest złamane, dlatego, że on jest świętym Bogiem, jest czystym Bogiem i grzech nie może być obecny w jego królestwie. He knows on wie o tym, że jako um, czysty i święty Bóg um, musi ukarać grzech. He had to sin and put it to death. Kiedy spojrzał na ziemię w, w czasach noego był zasmucony, ponieważ musiał, musiał ukarać ten grzech, który wtedy był. To był ten sam ból dla Boga, kiedy spojrzał na ziemię dwa tysiące lat temu i kiedy cierpiał, kiedy widział grzech tego świata. Wiedział, że grzech musi być, że musi zniszczyć grzech, ale w w tej okazji w tej sytuacji ten grzech został złożony na swojego syna, złożył na swojego syna. Dlatego Jan chrzciciel mówi o Jezusie, spójrzcie na baranka Bożego, który poniesie grzechy tego świata the grief that we see in Gods heart points to the pain of the cross. Ten ból, który widzimy w Bożym sercu, wskazuje nam, czy kieruje nas w stronę bólu na krzyżu. Five, I w, wersie, w wersecie piątym widzimy, że grzech tego świata to jest przyczyna, czy powód krzyża. Am, Jak przykro jest mi, jak bardzo jest mi przykro, że mój grzech spowodował to, że Bóg był zasmucony. To jest uczucie, które każdy chrześcijanin ma, że my zasmuciliśmy Boga i jest wielki smutek z tego powodu. Czujemy smutek z tego powodu. I ten właśnie smutek prowadzi nas do tego, aby prosić o przebaczenie. Ale historia jest kontynuowana w wersecie siódmym. Boży smutek prowadzi do Bożego sądu. Wers siódmy. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, Począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Znaczy, no, nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest to stworzenie tylko w drugą stronę. In Genesis one, the waters were pushed land would appear and men and animals would W, w Księdze Mojżeszowej pierwszej, w w rozdziale pierwszym. Wody się zostały odsunięte i suchy ląd się pojawił i wtedy był, zwie, były zwierzęta i ludzie byli stworzeni. Ale teraz widzimy te wody, które wracają. We saw men and women and, and Widzieliśmy mężczyźn, mężczyzn, kobiety i zwierzęta, których było więcej i więcej po stworzeniu. Ale teraz widzimy, że została ich liczba zmniejszona do God, kilkunastu. God Bóg działał w sądzie, Bóg osądzał. A co by się stało, gdybyśmy nie mieli Boga, który by, który by nie osądzał? Jeśli nie mielibyśmy Boga, który osądza, to by było jeszcze gorzej. Co by było, gdyby cała ta niesprawiedliwość nie byłaby osądzona? Co by było, gdyby on nie osądził tych, którzy zasługiwali na, os na sąd? Bóg stworzył w nas taki system sprawiedliwości. Czujemy, co jest dobre, co jest złe. Wszyscy chcemy, aby winni byli ukarani. Wszyscy chcemy, aby ci, którzy zgrzeszyli, zrobili złe rzeczy, byli osądzeni. We the, the to I wszyscy chcemy, aby ci, którzy są niewinni, byli uwolnieni. Ale musimy pamiętać o wersie piątym. Nikt z nas nie jest wolny od winy. It, it's always good to see what it says about these things in the New Testament. Zawsze dobrze jest zobaczyć, co o tych historiach ze Starego Testamentu Nowy Testament nam mówi. Zobaczmy, co Pan Jezus powiedział o potopie. Mateusza 24. 37-39 to są słowa Pana Jezusa o potopie.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 Jezus mówi o czasach sądu i mówi, że życie trwało tak jak zawsze. Ludzie spotykali się w mieście, dzieci się bawiły, w domach działy się rzeczy tak jak zawsze. A potem pewnego dnia przyszła i to wszystko. Tak to będzie. I, I pewnego dnia przyszła powódź i zabrała wszystko. I tak właśnie będzie w dniu sądu. Jezus mówi dalej w wersecie 40. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. I czterdzieści dwa. Czuwajcie więc, bo nie wiecie którego dnia Pan nasz przyjdzie, Pan wasz przyjdzie. Celem tych słów nie jest to, abyśmy się bali tego. To jest Pan Jezus, który woła do nas, abyśmy się upamiętali i abyśmy byli gotowi. Nie możemy myśleć o tym, że Bóg jest ostry i niekochający. Widzieliśmy to w wersacie szóstym. Najbardziej wyjątkowa rzecz o tej historii z Noego jest to, że Bóg właściwie odkupił kogokolwiek And by His mercy and by His grace. That he's offered each and salvation. I ze swojego miłosierdzia i ze swojej łaski. To jest wspaniałe, by myśleć o tym, że On zaoferował każdemu z nas zbawienie. Jesus, to jest tak wspaniałe, że On oferuje offers i you wam zbawienie przez Lord Jesus, Mimo że jesteśmy tak so w środku. I to jest cudowne, myśląc, myśląc o tym, że On oferuje nam wszystkim zbawienie przez Jezusa Chrystusa, nawet w przypadku, kiedy jesteśmy, jesteśmy tacy źli w środku. I w Księdze Mojżeszowej pierwszej w wersecie ósmym, Bóg oferuje nam zbawienie poprzez wiarę. 8. Ale znała znalazła łaskę w oczach Pana, tak. God offers a rescue by faith. Bóg oferuje nam wybawienie poprzez wiarę. What it literally means is he found grace in God's eyes. Co to tak naprawdę znaczy, że on znalazł łaskę w oczach Pana? Noah only deserved to be described in this way because he had heard God's voice and had responded. God, in Noe mógł być opisany w ten sposób tylko dlatego, że on słyszał Boży głos i że odpowiedział na ten głos. Noe nie był idealny. Ten zatruwający grzech wcale nie ominął Noego i nie był zmyty przez potop. We, we get the, the meaning a little more clearly if we say that grace found Noe zrozumiemy to, albo opiszemy to dużo lepiej, jeżeli powiemy, że łaska znalezła Noego. Bóg zadecydował w swojej wolnej łasce i w, takiej, um, no w, dobrej, w dobrej łasce, aby wybrać Noego i pokazać mu, pokazać no, mu tą łaskę, dać mu tą łaskę. Noe słyszał głos Boga, i z Jego łaski był w stanie odpowiedzieć na, ten, na, ten, na to wołanie. Bóg dostarczył mu wszystko, czego on potrzebował. Dał mu wiarę, aby wierzyć dał mu drzewo, aby zbudować arkę. dał mu plany, umożliwił mu zaplanować wszystko. dał mu możliwości czy umiejętności, aby wybudować tę arkę. Bóg zrobił wszystko, aby dać mu drogę ucieczki i, i dać mu zbawienie. And as Noah worked and i kiedy Noe pracował dzień po dniu nauczał swoich sąsiadów. He would tell them that God has provided a way to escape and to be saved for, forever. Mówiłby im o tym, że Bóg ma dla nich drogę, aby mogli uciec przed potopem. But sadly, the men and women ignored him ale niestety mężczyźni i kobieci zignorowali Go. Przyszli z wielu, z wielu miejsc, aby się z Niego śmiać, aby się z Niego wyśmiewać. Noe nauczał ponad 100 lat. Błagał ludzie, aby słuchali Go, że Bóg jest prawdziwy i że będzie wierny swoim obietnicom. He was begging people, but no one listened. On błagał ludzi, ale nikt go nie słuchał. And then one day it started to rain. I pewnego dnia zaczęło padać. And God was true to his word. Ale Bóg był prawdziwy, wierny swojemu słowu. And, and I widzę Noego, który wchodzi do arki i woła innych, aby przyszli do niego poszli z Nim. I woła ich, chodźcie. Wejdźcie do tej łaski, do tego zbawienia, który Bóg przygotował. Bóg im dał wielkie ostrzeżenie, długie ostrzeżenie. Dał im sposób, aby mogli być zbawieni. Ale oni nie słuchali, nie wierzyli. And then in chapter seven, w, w, w, w wers, siódmym, verse 16, 7 verse 16. We get a verse we can either describe as rescue or, or ruin. And this is what the verse says. A te co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała weszły i jak mu rozkazał Bóg i zamknął pan za nim. This tells us two wonderful things or one wonderful thing. Widzimy tutaj dwie wspaniałe rzeczy. Pierwsza rzecz to, że Noe nie, z, nie uchronił siebie samego. To było wszystko Boży plan, Boża praca. Bóg zamknął drzwi Arki i były zamknięte z zewnątrz. Noe i jego rodzina byli bezpieczni w środku. Byli szczęśliwi, wiedząc o tym, że Bóg ich zachował i będzie ich zachowywał bezpiecznie. Że zachowa ich bez, bezpiecznie w tym trudnym czasie, które, które ma przyjść. Noe ufał obietnicom Bożym. To jest dobre zakończenie dla Noego i jego rodziny. Ale nie możemy również zapomnieć o tym, że Bóg również zostawił wszystkich innych poza Arką. Kiedy deszcz przyszedł, było za późno. Ten człowiek, który złożył swoją, swoje zaufanie w Bogu, był bezpieczny w środku. men i kobiety, którzy mokli kobiety i mężczyźni, którzy się śmiali, wyśmiewali, zostali na zewnątrz. Ale mam dobrą wiadomość. Bóg nigdy się nie zmienił. I dalej kocha nas wszystkich tak mocno, jak kochał wtedy. I przysłał swojego Syna, Pana Jezusa. I Jezus powiedział, że jeśli złożymy wiarę w Niego, że będziemy mu ufać, if we Him and put our trust in Him, Będzie naszym wybawicielem. Powiedział, że on jest jedyną drogą do naszego wiecznego życia, Nie mamy arki. We have something, someone much Mamy sam. Coś, kogoś dużo lepszego. We have the Lord Jesus Mamy Jezusa. Mamy Jezusa Chrystusa, który wyciąga ręce i chce wziąć tych, którzy jeszcze Go nie znają. Mówię do Ciebie, nie zmarnuj tej szansy aby zaakceptować Jego wołanie. The time is Czas when przychodzi, when it will start to rain. kiedy zacznie padać. No one knows when that will be. I nigdy nie wiemy, kiedy to będzie. Until we need to a in our own heart. Do tego czasu musimy odpowiedzieć, odpowiedzieć sobie na pytanie we własnym sercu. Where are we? Are we safe on the Gdzie jesteśmy? Bezpiecznie? W warce? w środku czy będziemy to opóźniać do tego momentu aż będzie za późno? Wołam do ciebie nie opuszczaj tego miejsca dzisiaj dopóki nie będziesz rozmawiał i czy nie oddasz tego panu i nie porozmawiasz z Bogiem o tym. There are people here you can speak to, who would love to hear from you. That you want to be, uh, safe in eternity. Są ludzie, którzy, z którymi możesz tutaj porozmawiać, abyś był bezpieczny w wieczności. Don't be left on the Nie zostań na zewnątrz. Amen. Amen.